Cześć, właściwie spotkamy się. W środku, nie będę wyjaśniał, nie będę całkiem w środku, przelewam dzisiaj AIP moją drugą walkę. Drugą barkę, Długą barkę. z zacieru przelewam dziś na cichą fermentację. przygotowałem sobie już trzeba, czyli zreznyfekowałem tormentator, zreznyfekowałem rurkę, zmierzyłem yy, ekstrakt no i dociągam. a Poszło. No i teraz gdy ta alba będzie powoli tutaj wpływać. Ładnie skoro ryby. No tak, powoli. Mam trochę za, za cienki wężek, ale to po prostu będzie dłużej. Tymczasem piję tutaj jeszcze swojego starego stary dry stove, z Gryfita, Coopersa. Tak, to nie bardziej tak sobie wyszło, ale ale koniec robieniem drukitów, teraz już robię tylko z zacierów. Już wycieram tam. No i teraz właśnie na chwilę na goryczkę, tak samo strogo na, na chwilę na aromatne na zimno. Już próbowałem podczas mierzenia, naprawdę jest strogo za Goryczka będzie selektywna, nie dla każdego. No ale ponieważ to sobie ścieka naprawdę wolno, to tymczasem mogę pewne wyjaśnienia i yy, takie... opowiadać trochę, co, co robię, dlaczego. No to robię piwo, robię piwo, robię piwo sam, jak, jak je robię, to nie mam co innego robić, nie mam z kim rozmawiać, więc żeby nie było głupio, żeby nie gadać samemu do siebie, to, to mówię do dyktafonu. W sumie nie liczę na to, żeby ktoś to słuchał, bo to prawdopodobnie będzie strasznie nudne, ale taki mój dzień. Poza tym, przepraszam, lubię radio. Lubię radio, więc yy, gadamy takie. Nie to, że umcyk-umcyk yy, w stylu yy, tych no, nowych z radiostacji prywatnych, tylko jakieś takie, żeby coś, coś gadało. Najlepiej jeszcze mądrze. Dlatego, dlatego sam po, pogadam. tak. Piwo sobie powoli ścieka. To jest piwo, które robiłem dwa tygodnie temu. Zacierałem i strasznie się martwiłem, że mi nie odfermentowuje. A ponieważ zmieniłem mm, urządzenie, w którym mierzyłem, więc yy, nie umiałem go dobrze obsługiwać. Chodzi o to, że refraktometr, po sobie kupiłem refraktometr, gdyż wcześniej stół kończył trzy spławiki. To, żeby już nie dłuc, a mam refraktometr, ale on, jego się inaczej trochę obsługuje. Trzeba, dowiedziałem się o do tym dopiero później, że trzeba tam poprzeliczać coś. Nie jest to wprost odczyt. I w związku z tym dwa tygodnie stało i prawdopodobnie już od dawna nie fermentuję. Fermentacja już musiała się skończyć jakiś czas temu. A ja się martwiłem, że wciąż, że wciąż fermentuję, bo, bo odczyty miałem wysokie. E, tak. No to będę nagrywał głównie dla siebie, a to umieszczę to na stronie. Stronę, strona jest jeszcze nie gotowa no Ale jak to się pojawi to, to już pewnie możesz z niej korzystać Ty jedyny człowieku, Który się zdecydowałeś tego posłuchać 314wo.pl Skąd nazwa? 3,14 to pi Kurde Wpadło mi jakiś pyłek i... Kurde... Wolosiłem gada chyba. Przykryję to chociaż trochę pokrytką. Tak. 314 to... 314 to piw. Wo to wo... Czyli razem piwo. A jak ktoś chce, to można nawet to interpretować jako 100 piw, bo 314 razy 100 to jest 314. Nie pamiętam teraz, nie podam żadnych parametrów tego piwa, które zlewam, ponieważ, ponieważ nie pamiętam. Pamiętam tylko, że. Początek to było 18Blg. No, a teraz ma według moich wyliczeń niecałe 4 albo 4, może także bardzo, bardzo jestem ciekaw, bardzo na nie liczę. W butelkach mam w tej chwili rozlany już wcześniejszą warkę, pierwszą moją warkę dry, dry stout ten co teraz piję akurat to jest dry stout zrobiony z brukita, ale to jest inny ten, który, który jest w butelkach rozlany nowy, to jest już też zacierany no cóż, tamten pierwszy to mam nadzieję, że nie będzie całkiem taki, żeby powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. myślę, że coś tam z niego będzie zobaczymy Zobaczymy. W każdym razie na tej. To, co teraz zlewam, wciąż ma na powierzchni taką rudą pianę. Myślę, że to może być taki nagazowany osad drożdżowy. Ciekło już 7 litrów. A podejrzewam, że gdzieś koło 20, myślę, że na, na kapie. Muszę uważać, żeby nie zaciągnąć na drożdże. jest taki męski, ponętny, to wynika z tego, że dzisiaj był mecz I ja prosto po meczu wracam i od razu się biorę wziąłem za zlewanie. Niestety w tym tygodniu miała być warka i pierwsze nagranie to miało być z ważenia piwa, ale niestety, niestety nie udało się. Wymaga to mnóstwa czasu, którego mi się nie udało wygospodarować w ten weekend. A teraz się trochę martwię, że kolejny już będzie ciepły i zobaczymy. Dopóki chyba, dopóki nie nie zrobię sobie takiej lodówki do fermentacji, no to chyba, chyba będzie trzeba tymczasowo sobie dać spokój z, z fermentowaniem, z ważeniem piwa. Ale zobaczymy, właśnie coś mi przyszło tutaj do głowy takiego. Co by mi może... Ha, pomyślę o tym. Najbardziej prowizoryczny byłby pojemnik trzymający temperaturę. Jaki znam, jeśli ten pomysł zrealizuje Kapie, kapie. Ja tak mówię. Nie którzy wiedzą, jak się waży, to, to wiedzą, że mnie kapie. Co prawda Po prostu sobie płynie przez rurkę. Mam za cienką tą rurkę. Tak chyba mówiłem już. Więc trochę będzie kapało. Ale gdzie mi się śpieszy? Po to to robię, żeby... Bo lubię piwo, bo lubię robić piwo. I zupełnie mi nie przeszkadza to, że może to potrwać trochę. Jeszcze po. Tak, a propos tego, że lubię radio. Wiem, że teraz chyba wszyscy, nie wiem, czy są jakieś podcasty, jeszcze istnieją. Wszyscy się przenieśli na YouTube'a i wszyscy są teraz YouTuberami i robią wideo. No ale ja nie będę tego robił z kilku względów. Po pierwsze, to jest taki warunek pierwszy i on jest konieczny. Trzeba mieć czym? Trzeba mieć kamerę, której nie mam. Ale powiedzmy to by się jeszcze dało obejść tym, że mógłbym nagrywać nie wiem, telefonem komórkowym. Tak jak teraz nagrywam w sumie byle czym. Dźwięk to tak samo i obraz mógłbym nagrywać byle czym. Druga, druga przyczyna jest taka, że lubię radio, a nie telewizję. A trzecia przyczyna jest taka, że dźwięk się łatwiej montuje. A ja nie zamierzam go montować, bo nie po to to robię, żeby montować. Moją pasją nie jest montowanie dźwięku, tylko robienie piwa. Aż zatrzymało się. Cholera. Na powietrze poszło. Muszę zastać. Udało się. Zrobiło kombinowanie. Chciałem przyciągnąć wężyk przez dziurkę. Tak, poszło. Poszło, znowu sobie tam leci. Kurde! Jednak kontrolować dwa końce wężyka to jest jednak... Chyba zbyt wiele dla mnie. Dobra, teraz poszło. Poszło już nie idzie. To co leci nie jest takie całkiem klarowne jak to co się pije. Bwarnicy domowi piwo dzieje. i Piwowarzy wiedzą, jak to wygląda, a jak ktoś nie wie, no to, to nie jest taki całkiem, całkiem idealnie klarowny, jest troszkę mętne, ale podobno, ja tak gdzieś słyszałem, a zresztą co, co będę mówił gdzieś, na, na kanale YouTube. Owym. Tomasza Kopyry. Słyszałem, że nowe piwa amerykańskie, nowofalowe ostatnio przestały być w ogóle klarowane. Głównie cała para, może nie cała, ale, ale skupiają się na smaku i aromacie, a mniej na, na, na wyglądzie. Zresztą pytanie, czy ten wygląd rzeczywiście jest, czy to jest nieładne, to mętne? Nie wiem, mnie, mnie co najmniej nie przeszkadza. Rzeczywiście ważniejsze ważniejsze dla mnie są smaki, zapach. No i właśnie to domowe piwo ma zapach. Zresztą nie tylko domowe, dobre, dobre piwa też mają zapach. A te koncernowe wszystkie, których już nie piję, przede wszystkim nie mają zapachu. Myślę, że najgorsze to, to, co, to jest taki podstawowy parametr. Smak jeszcze jako tako, nie jest to szczyt marzeń, ale jeszcze jakoś dają radę. A zapach zero. 13 litrów. No i nie wygląda mi na to, żeby tutaj jeszcze 7 się zebrało. Trochę, trochę jestem zawiedziony. Wszystko się pięknie filtry, filtrowało, pod to było super. A wydawało mi się, że, że tego piwa będzie 20 albo nawet i lepiej litrów. No ale. Co? Nie będziemy z tego powodu płakać. Już przy tej prostej czynności, która miała być czysta, już naświniłem tu, narozlewałem. No, teraz muszę filmować, bo już się zbliżam powoli do dna, żeby nie zaciągnąć mułu drożdżowego. Już mam pooblepiane ręce. Pokrywka zachlapana, podłoga zachlapana, no ale na szczęście waży w garażu, więc... Ups... Ok, zaczynamy trochę z wierzchu tej piany. Yy, waży w garażu, więc to nie jest nic... Nie robię bałaganu domu. To jest ta przewaga właśnie mieszkania w domu. A ten dreistop, który teraz pije, ten z Drukita, No. Nie, nie powala na kolana. Stąd właśnie też moja decyzja o tym, żeby zacząć ważyć naprawdę. Liczę na to, że te piwa zacierane będą po prostu dużo lepsze. dużo, dużo lepsze. W tym Dry podstawa jest taka, że właśnie tam brakuje zapachu. Bo też z tym smakiem to jeszcze jako tako daje radę. Choć żadna rewelacja. Ale faktem jest, że satysfakcja ogromna, bo zrobione było, zakapslowane. to była moja trzecia warka z, e, z brukita. Już naprawdę coraz bliżej dna. Ten fermentator, który, w którym to było, nie ma podziałki, więc mogę tylko powiedzieć, że na oko jest zostało z 5 cm, ale jeszcze z tych 5 cm część odejdzie na te, tą gęstwę drożdżową. Chociaż jeszcze zaraz przechylę ten Przechylę wiaderko. Teraz znowu powietrze lecięgnąłem, ale poszło, Nie. Wiaderko przechylone. No i tam gęstwa się powoli odsłania. Niestety gęstwo będę musiał wywalić. Nie będzie z niej pożytku, bo bo nie dam rady uważać, no chyba, że, no może ją zbiorę, może na tydzień ja będę ważył to tygodniowa wadę, powinna dać radę. A mam zamiar ważyć właśnie w tej samej drodze, z tego samego szczepu, więc... więc yy, byłoby... wskazane... zebrać tą Wyjaśnienie dla... dla... Yy, laików. DS2 to są drożdże, które się namnożyły w fermentatorze. Fermentator to jest taki, taki zbiornik pojemnik, gdzie piwo, młode piwo sobie fermentowało. No i drożdże się tam namnożyły i zajmują całe w postaci takiego, no, ja wiem, centymetr, dwa centymetry, może nawet osadu takiego budynu, musztardy sobie tam na tym dnie zalega ta gęsta i ta gęsta może zostać użyta żabana do piwa jako droższa I tak bym nie dobrze Niedobrze, niedobrze, trochę zamąciłem tym zbiornikiem Już nie, da, nie było, już niedaleko do końca. To ja ją zbiorę. Płoń by się przydał. Zobaczymy. Czy mam, jak nie mam, to się nie będę trudno. Pójdzie w kanał. Niestety podziałka tego drugiego fermentatora mam. Miałam w zasięgu wzroku po drugiej stronie, więc nie wiem, ile już jest. A nie bardzo, teraz mogę tam zajrzeć. Ale jeszcze zostało czy dwa to no. Stoję tak, stoję, przez nogi na nogę przystępuje i w tym momencie właśnie mączę to, co tam jest. Strasznie dużo sobie po tym potencjał. To mój ulubiony gatunek. No i liczę na to, że to po prostu nie dość, że się uda, no to, że będzie, może nie dość, że się nie zyskuje, to jeszcze będzie po prostu dobre. Zaczniemy, no i powietrze. Cholera, teraz będzie trudniej jeszcze. So improvement property. Zdawanie jest, było dosyć ciemne. Takie czerwonawe. To wszystko dlatego, że... No było mocno tam... No nie będę się mocno, po prostu taki był zasyp. Taki był zasyp, mamy. O, teraz widzę. Powyżej 18 litrów, do 19 się zbliża. Może będzie 19, chyba już nie 20. Nie jest źle, Wyglądało na początku jakoś. To będzie gorzej. O koniec. Koniec. Już drożdże. No, to, to mamy 19. O, prawie 19. Troszkę drożdżów. Drożdży, dobra, to już zamakam. Zaraz. Porówka fermentacyjna. Rurka za wodą, zaleź wodą. dobra, rurka włożona szczelnie zamknięte ja oblepione. dobra, idę trochę to Wyższe są po powierzchnie i poszukam słoika do zebrania dęstwa. Znalazłem, ale znalazłem plastikową butelkę przez lejek, zbiorę łyżką przez lejek na, na drodże. łyżka jeszcze nie trochę pójdę wylać nie wiesz chudnie, bo się złożnie no i zbieramy o taka centymetrowa warstwa w przez lejeczek do butelki, zobaczymy, czy to da radę. No, słoika, powinno do słoika litrowego, żeby było lepiej, ale, ale zobaczmy, najwyżej wypale. Aż tak bardzo mi na tym nie zależy, choć jakby się udało. Kurde, piwo leje się, piwo! nie za dużo na szczęście. Byłoby to dla mnie nowe doświadczenie, gdyż z gęsty jeszcze nie, nie zbierałem. Zbierałem już raz, ale wywaliłem. Chodzi o to, że z gęsty jeszcze nic nie zrobiłem. O! To było bardziej precyzyjnie. Teoretycznie to nie wygląda, ale chodzi o to, że ta gęstwa, podobno słyszałem, jest lepsza niż w ogóle same drożdże, Szczególnie takie z, z saszetki. No to już nie wygląda to, zdecydowanie nie wygląda teoretycznie. Jeszcze te dwie trzy łyżki. No Dobra, wystarczy. Niech ona sobie tam upadnie z tego ręka. A wylałem trochę piwa, ale. Uzornie taka, że dosyć... jest. niewiele tak naprawdę do zrobienia. A później. Później. tylko Później. Później. Później. albo Później. a, a ja Dobra, poszła do gęstwa. Starczy tego widzenia i tak... Błyszka jeszcze. Korek, korek, jest korek. Zamknięte, żeby nie wcięte. No, butelka pójdzie do lodówki Albo ją wstawię do mojego do mojej skrzyneczki widnej mam taką zrobioną ze styropianu wkładam na w tu mam dzięki temu chłodne czy Muszę sobie ja. gdzieś wieszać może. Daj. Idę po pojemniki z lodem. Przyłączam dzisiaj sobie tego syfu, którego narobiłem. Właśnie to jest super, że mogę sobie na to pozwolić. Kończę piwko. Kończę piwko i, i spadam. co to będzie ile tego jest. 18,5 litra. No dobrze, dobrze będzie. Będzie Pani zadowolona. Chociaż wątpię, żeby to jakiś Pani smakowało. Aipa. American. India Play Aip. Mocno śmielone. Amerykańskimi śmielami. które dają po prostu takie takie no, rewelacyjne cytrusowe aromaty No i to tyle. Następnym razem słyszymy się... O! 19 litrów. Stanął, stanął ten fermentator teraz na innej na yy, nawierzchni, takiej bez... na bardziej pewnym dnie i jest 19 litrów. Bardzo dobrze. Akurat tego piwa im więcej, tym lepiej. Bo, go, bo je bardzo lubię. Spotykamy się za jakieś... Trzy dni na chmielenie na zimno, no do, do usłyszenia, jak to mówią radiowcy.